Chyba pozbyliśmy się wszystkich beznadziejnych przypadków. Zostało 15 minut. Czas na decydujący moment. Uwaga! Słuchajcie. Oto ostatnie dziesiąte pytanie. Zaczynamy. Teraz wóz albo przewóz. Kumalski? Dziesiąte pytanie. Wszystko albo nic. <śmiech> Ależ on jest nadęty. Jeszcze trochę. Została ostatnia przeszkoda. Pośpiesz się, Kankuru. Na nic twoje sztuczki, jeśli spóźnisz się na finał. Jednak zanim usłyszycie ostatnie pytanie, jest jeszcze kilka rzeczy, o których musicie wiedzieć. Samą porę. Mam nadzieję, że wycieczka do łazienki była owocna. Przejrzał sztuczkę kruka. Załatwi nas. No, zajmij miejsce. Dotyczą wyłącznie pytania dziesiątego. Słuchajcie uważnie. Niech was tylko nie wystraszą. Jak cicho tu bez nich. Hm. Prawie za nimi tęsknię. Spokojnie. Prawdopodobnie wrócą szybciej niż myślisz. Dlaczego? Słyszałem, że ich pierwszym egzaminatorem będzie Ibiki. Ha? Więc szanse mają raczej niewielkie. Świetnie. Dali ich temu koszmarnemu sadyście. Jak to? On jest, można by rzec, specjalistą. Tak? Od czego? Od przesłuchań, Tortur. Potrafi łamać ducha. Nie obchodzi go ciało. Z tego słynie... i Vicky Morino. Jeśli reguły są takie straszne, to jakie jest to pytanie? Dobrze, a więc reguła pierwsza. Każdy z was ma prawo zrezygnować z ostatniego pytania. To wasza decyzja. Ach. Co takiego? Mamy wybór? Hej, a gdzie jest haczyk? Co się stanie, jeśli zdecydujemy, że się poddajemy? Rezygnacja z dziesiątego pytania anuluje wcześniejszą waszą punktację. Dostaniecie zero punktów. Innymi słowy, nie zdać. A wraz z wami pozostali członkowie waszej drużyny. Co tu za... chodzi? To... Ja nie rozumiem. To... Co? Kto za... by to... chciał nie zdać? Właśnie, chcemy ją usłyszeć. Nie tak szybko. Nie daliście mi skończyć. Ach, kolejne reguły. Za dużo tego. Jeśli wybierzecie to pytanie, a odpowiecie niepoprawnie, nie tylko nie zdać, ale stracicie szansę powtórnego egzaminu na zawsze. Zaraz, zaraz, to bez sensu. Co to za reguły? Jest tu mnóstwo osób, które zdawały już egzamin. Widocznie macie pecha. Wcześniejsze zasady nie obowiązują. Właśnie je zmieniłem. Oczywiście, jeśli nie chcecie odpowiadać, proszę bardzo. A, a? Jeśli boicie się przegranej, zrezygnujcie. Możecie wrócić i spróbować za rok. Ach, wielkie dzięki. Jedno z nas się wycofuje, a wszyscy nie zdajemy. Tak być nie może, a z drugiej strony jest tylko jedna szansa. Jeśli dziś zawalę, nie będzie już drugiej. Beznadziejna sytuacja. To nie fair. Nie mogli dać nam normalnego testu? Czy jesteście gotowi? Ostatnie, dziesiąte pytanie. Ci, którzy rezygnują, ręka w górę. Wasze numery zostaną zapisane i będziecie wolni. Jakie ono będzie? Może będzie proste? A jeśli nie? Jeżeli źle odpowiem, zostanę geninem na resztę życia. Beznadziejna sprawa. Ale nie mogę odpuścić. Wtedy wszyscy nie zdamy. Nie mogę im tego zrobić. Tylko spokojnie. Nie dam się wystraszyć. Nie podniosę ręki. Ale co będzie z Naruto? On nie ma szans. No dalej, Naruto. Podnieś rękę. Nie martw się o nas. Spróbujemy za rok. Myśl o sobie. Rezygnuję. Mam dość. Nie mogę. Wiem, że nie dam rady. Przepraszam. Numer 50 skreślony. Numer 130 i 110 wy też odpadacie. Genaj, inaho. Wybaczcie mi. Przepraszam. Dobra, rezygnuję. Ja też, ja rezygnuję. też rezygnuję. Ja rezygnuję z tego roku. Naruto, dlaczego nie podnosisz ręki? Naruto... Pewnego dnia zostanę Hokage i będziecie mnie szanować! Nazywam się Naruto Uzumaki! Zapamiętajcie to! Na! Zamknij się! Zrobię wszystko, żeby zostać Hokage. Bez względu na cenę! Będę największym z Hokage. Wszyscy w wiosce przestaną się ze mnie śmiać i zaczną traktować jak kogoś ważnego. Bardzo ważnego! Hokage, Hokage. Jego umysł działa jednotorowo. Ma tylko jedno marzenie. Gdyby na zawsze je stracił, to by go zabiło ale jest zbyt uparty, żeby podnieść rękę. Naruto, nie mogę do tego dopuścić. Sami widzicie, Libiki jest mistrzem manipulacji, ponieważ rozumie zasady funkcjonowania ludzkiego mózgu. Wie gdzie nacisnąć, żeby ujawnić słabość. Tak potrafi namieszać w głowach, że ludzie pękają. <try> Mnie. Nie zrezygnuję i nie ucieknę. Możecie sobie udawać wielkich twardzeń, ale mnie nie przestraszycie. Nigdy. Nie obchodzi mnie, że przez resztę życia będę geninem. I tak zostanę Hokage. Nie ma o niczym pojęcia, ale idzie na całość. Trzeba przyznać, że jest odważny. Świetnie, tym mały wariacie. Ta decyzja może zmienić wasze życie. Jeśli ktoś jeszcze chciałby zrezygnować, to ma ostatnią szansę. O nie, nigdy się nie wycofam. Tak postępuje Ninja. Interesujący. Jego słowa najwyraźniej ich wsparły. Dzięki niemu zostali 78 osiem. Więcej niż sądziłem. I nie widzę, żeby ktoś się wahał. Podziwiam waszą determinację. Tym, którzy tu zastali, mogę powiedzieć tylko jedno. Z przyjemnością informuję was, że pomyślnie zdaliście egzamin. Co takiego? Nie rozumiem. Jak to zdaliśmy? A gdzie dziesiąte pytanie? Nigdy go nie było, ale udzieliliście odpowiedzi Była nią wasza decyzja o zostaniu tutaj ha? Chwileczkę Więc tamte dziewięć pytań to była tylko strata czasu? Tak mamy to rozumieć? Nie, nie, przeciwnie Zaraz to wytłumaczę Te pierwsze zadania miały bardzo ważny cel Daliśmy je wam, żeby sprawdzić waszą umiejętność Zbierania strategicznych informacji w bardzo niekorzystnych warunkach tak, teraz wszystko rozumiem. Pozwólcie, że jeszcze coś wyjaśnię. Moim zamiarem było sprawdzić was nie tylko jako jednostki, ale również jako drużyny. Musicie ze sobą współpracować. To dlatego w teście oceniane były drużyny. Po to, żeby każda wasza decyzja miała wpływ na kolegów. Chciałem zobaczyć, czy poradzicie sobie z taką odpowiedzialnością. Mm -hmm. Od razu to skumałem i dlatego byłem taki opanowany. Tak, pewnie. Pierwsze dziewięć pytań było bardzo trudne. Jak wielu z was zauważyło, zbyt trudne, żeby oczekiwać, że odpowie na nie genie. Domyślam się, że większość z was szybko zrozumiała, że aby mieć jakąkolwiek szansę, trzeba ściągać. Ten test miał jedynie zachęcić was do ściągania. To była prowokacja. Oczywiście, nic by wam to nie dało, gdybyście nie mieli od kogo ściągać. Dlatego też posadziłem między wami dwóch przebranych czuninów, którzy znali odpowiedzi. Aaaa! Przez cały czas miałem rozwiązanie przed nosem. O co chodzi temu dzieciakowi? Nie mam pojęcia. Dajcie spokój, ani przez chwilę się na to nie nabrałem. Musiałbym być ślepy, prawda Hinata? Niesamowity. Jak zwykle niczego nie zrozumiał. Ci, którzy zostali złapani, oblali. Lepiej w ogóle nie ściągać, niż ściągać źle. Informacja może być najważniejszą bronią, jaką macie. To, czy umiecie ją pozyskać, może zadecydować o sukcesie lub porażce. Co on musiał przeżyć? Coś strasznego. Oczywiście nie możecie zapominać o pochodzeniu informacji. Dane zdobyte od wroga nie zawsze muszą być prawdziwe. Zapamiętajcie to dobrze. Dezinformacja jest gorsza niż brak informacji. Może doprowadzić do śmierci towarzyszy lub zniszczenia całej wioski. Byliście w sytuacji, w której musieliście zdobyć wiadomości, żeby przetrwać. Ci, którzy nie dali rady, musieli odpaść. Dobrze, ale wciąż nie rozumiem, o co chodziło z dziesiątym pytaniem. Naprawdę? To dla tego zadania był cały egzamin. Chyba to oczywiste? E? Oczywiste, ale nie do końca. Jak już mówiłem, naszym celem było sprawdzenie was nie tylko indywidualnie, ale i drużynowo. W ostatnim zadaniu mieliście dwa wyjścia. Obydwa trudne. Mogliście wybrać bezpieczną opcję i pominąć ten punkt, co oznaczało dyskwalifikację dla Was i dla kolegów. Mogliście też spróbować odpowiadać, wiedząc, że jeśli Wam się nie uda, to stracicie szansę awansu na czunina. To była beznadziejna sytuacja. Ale zarazem taka, z jaką czunin musi mierzyć się na co dzień. Na przykład wyobraźcie sobie hipotetyczną misję, polegającą na wykradzeniu dokumentów z twierdzy Brogas. Nie znacie jego liczebności, ani uzbrojenia. Ponadto macie podstawy, aby sądzić, że wróg was się spodziewa. Możecie przypuszczać, że wchodzicie w zastawioną pułapkę. Tylko czy macie możliwość rezygnacji z tej szalonej misji? Czy możecie powiedzieć, ja i moi towarzysze wolimy jeszcze pożyć i powalczyć innym razem? Czy można unikać niebezpieczeństwa? Nie! Przed Wami wiele zadań, które będą się wydawały wręcz samobójcze, ale Wy nie możecie mieć wątpliwości. Musicie myśleć jedynie o osiągnięciu celu. Doprowadzi Was do niego odwaga i dyscyplina. To najważniejsze cechy każdego czunina. Ci, którzy wybierają bezpieczniejszą z dróg. Ci, których determinacja słabnie w obliczu przeciwności losu. Ci, którzy w obawie o własne życie położyli, by naszali życie swych towarzyszy, którzy ratują własną głowę za cenę honoru, nie zasługują, by nazywać się czuninami. Zapamiętajcie to sobie. Wracając do egzaminu, odpowiedzieliście na 10 pytań. Zapracowaliście na to, by awansować do następnego etapu. Przeszliście przez pierwszą bramę. Tym samym ogłaszam zakończenie wstępnej selekcji. I jeszcze jedno. Życzę wam szczęścia. Super! Udało się! Udało się! Tak! Tak! Hurra! Ha, ha, ha! <śmiech> Zabawny dzieciak. <śmiech> to dalszy ciąg testu? Jak zwykle, bez uprzedzenia. Baczność, chłopcy i dziewczęta. Dosyć menu chowania. Jestem następnym egzaminatorem Anko Mitarashi. Gotowi do drugiego testu? Tak? Świetnie, ruszajcie za mną. Falstart, znowu. Mm. Świetnie, ona też się wydziera. Przypomina mi Naruto. Straszny tłum. I Biki, przepuściłeś ich wszystkich? Twój test był za prosty. Zaczynasz chyba mięknąć. A może w tym roku mamy mocnych kandydatów? Hmm, nie wyglądają. Zobaczysz, kiedy z nimi skończę. Nie zostanie więcej niż połowa. O, nie więcej niż połowa? Ha. Będzie niezła zabawa. Dobra, robaczki, jak dotąd było łatwo, ale od rana wszystko się zmieni. Poinformuję dowódców drużyn o miejscu spotkania. Rozejść się. nie przepuściłem kandydata, który nie odpowiedział na ani jedno pytanie. Naruto Uzumaki. Hmm, przyznaję, że jest zabawny. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kaniak. Dialogi Wojciech Szymański. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi. Adam Bauman, Adam Pluciński. Magdalena Krylik... Anna Apostolakis, Robert Tondera, Marcin Przybylski i inni. O, fajne miejsce. Co to? Oto arena drugiej fazy egzaminu. Jest to czterdziesta czwarta strefa bitewna, ale nazywamy ją Lasem Śmierci. Lasem śmierci? Król szamanów za chwilę!